Z. Z życia wzięte fakty B. Przecież mam tak samo jak ty D. darnu mi swoje sposoby kochane osoby. Wasewałska specjalizacja, reprezentacja ZPTU z trzech różnych ulic, nie ze snu. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch, nieoficjalnie, ale już w obiegu. Rzeczywistość tu to nie szczegół. Bez pierdolenia głupot to jedna z reguł. Inna to to, że z doświadczenia powinna wypływać nauka. Jedno już wiesz, hiphop cały nie. mnie i wszystkich moich lukach. Dużo dla mnie znaczy, na pewno się go tu doszukasz. Jak posłuchasz przeciwników Boże ukasz. Wiesz co się dzieje, gdy dobre układy naruszasz. Nic się tu nie zmienia. Przez cały czas hajs ruchasz albo towa. A jeszcze wykwit krąży przeterminowane THC i wczorajszy browar Sam do siebie mówię, byś się dziś zachował i nie skompromitował Na koniec dnia wynik na plus zanotował Tak żyję, takie słowa i będę je rapował A to tylko zapowiedź tego co dwa se wam zgotował Cisza przed burzą, masz to zrozumieć, że niedługo będę atakował Z, z życia wzięte fakty P, przecież mam tak samo jak ty T, Tarnubi swoje sposoby U kochane osoby. Normano, ściemano, oczy otwarte rano, listonosz przyniósł polecony, wyspać mi się nie dano. Radio wiadomości, pościg, jak to krwi przelane. gdzieś opierdolili bank, a ja nie mam na szamek. Polityczna afera, znów skręcili dealera, czy pokazać swoją obojętność, jak radzi że nie, wiem, sam świata nie zmienię, na winę podpowiem, wypiję zdrowie bowiem, dla wszystkich bliskich, te kilka słów. Wierzę, kocham, mam nadzieję, nienawidzę psów. Znów na debecie, a wy w górze, za moje żrecie, w biały dzień kradniecie. tak bliźnich miłuje. Drogi kręte fakty życia wzięte z chłopakami na schodach Sprawę przepalę z krętem, to dla nich te wersy, to oni Na miejscu pierwszym ZPTU, przekaz najszczerszy Oparte na faktach, historie ścierę ZPTU, ja i moi przyjaciele, po pierwsze mieć nadzieję Po drugie miłość w sobie, po trzecie pierdolić Wszystkie mordy wrogie, ścia przed burzą za rogiem Ekipa ustawiona, chłopaki pasuje Z rzuta na gibona, świat sztuczny jak w kodonach Algida robiona ci na przykład taka Telenowela Paloma, deb wita w moich stronach, u mnie raczej to samo codziennie I tych co do życia pazernie podchodzą A ja razem ze swoją załogą na drugiej płycie Jestem już jedną nogą, to, to dla wszystkich, co pomogą Lub kiedyś pomogli, żeby mój rap był przede wszystkim dobry Żeby mój rap był przede wszystkim dobry Z, z życia wzięte fakty P, przecież mam tak samo jak ty D, darną mi swoje sposoby U, kochane osoby, w czasach demograficznego wyżu ludzie w pobliżu, problemy w negliżu głębicie sumienia, wyrzut, pomniki ze spiżu rapy trwałe jak chuj, z idzie w bój hardkorowy rap ukrój, niebrany od żadnej miary piękne sny i koszmary, niesprawiedliwe kary od życia wymierzane, raz jest dobrze, raz jest źle innym razem przejebane, szykuj broń, pulsuje skroń, chroń się przed burzą, jak ona nasze rozpęta to rozpierdoli dużo, nie obchodzi mnie co wróżą ludzie do przodu prą, niech se robią co chcą ja przemierzam drogę ską, gdzie przechadzki po ulicy chłopaki kolednie, Młodociani, rapownicy robią hałas na ulicy. bo rap dla mnie jak tlen, jak dla dzieci La Fontaine. Majka, obłocie je, błocie. Jebłocie, nowych doświadczeń w kocie. Czy muzyka w swojej istocie weź wytłumacz i wioć Polityka, bezrobocie, TV, cele, morele. Od ludzie wille, burdele, wrogowie i przyjaciele. Uczniowie, nauczyciele, raty i doręczyciele. Dzieci wypchane, portfele, takich niestety niewiele. A burza będzie skórwiele. Czy się podoba, czy nie? Nie ma lekko, nie ma źle. Na razie panuje cisza i na razie spokój. Na razie mało kto słyszał. Na razie mało kto słyszał.